Kiedyś ktoś powiedział, dlaczego tak dużo mówimy o krwi. Mowa o krwi nie jest przyjemną mową, bo przelanie krwi kojarzy się z cierpieniem, a nawet ze śmiercią. Ale drodzy, jeżeli nie ma innego środka na zgładzenie grzechów, jak tylko krew Jezusa Chrystusa, to o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o krwi. Drodzy, jeżeli ktoś jest chory i potrzebuje lekarstwa, to nie zastanawia się nad tym, czy to lekarstwo jest smaczne, czy drogie, czy przyjemne, czy trudno je połykać, przyjmuje, bo chce być zdrowy i ten, kto chce być zbawiony, kto chce być wolny od grzechu, będzie dziękować Bogu za to, że Bóg dał nam sposób, drogę, by uwolnić od grzechu i to jest właśnie krew Chrystusa, Chrystus przelał krew i ten obraz krwi towarzyszy ludzkości od samego początku. Bo wiemy, że już gdy tylko pojawił się grzech, aby ten grzech był przykryty, zwierzę musiało oddać swoje życie. Zwierzę, z którego Bóg uczynił odzienie dla Adama i Ewy. I później ofiary. Ostatnio, gdy czytamy właśnie Stary Testament, tak wiele jest mowy o przelewaniu krwi. Drodzy, i zobaczmy, i to wszystko mówiło nam o tym, że że przyjdzie Chrystus, Boży Baranek, który odda swoje życie, który przeleje swoją krew na oczyszczenie grzechów i ludzie nie zrozumieli. I ludzie nadal nie rozumieją. I Ludzie dziwią się i odrzucają ten Boży sposób i chcą znaleźć własną drogę, ale nie ma innej drogi. Nie ma innego środka jak tylko krew Jezusa Chrystusa i dlatego dzisiaj, drodzy, jesteśmy szczególnie na tym miejscu, właśnie w tym celu, aby dziękować Panu za to, że Jego krew zmyła nasze grzechy. Wieczerza Pańska, według obrządku żydowskiego, mówiąca o wyjściu z Egiptu, wyjściu z niewoli, pojawił się kielich, który mówił o tym, że tam w Egipcie, kiedy byli niewolnikami, musieli baranka zabić i pokropić od drzwia, pokropić dookoła drzwi tą krwią z baranka, który został złożony w ofierze, aby ostatnia plaga, najstraszniejsza plaga, kiedy Aniu śmierci przechodził i ginęli wszyscy pierworodni, aby śmierć ominęła domy, które były pod osłoną krwi baranka. Jaki piękny obraz. I dzisiaj też mówimy, myślimy i dziękujemy Bogu za to, że krew Jezusa Chrystusa jest skutecznym środkiem, drodzy. Skutecznym środkiem, bo gładzi grzechy. Słyszeliśmy już fragment z Ewangelii świętego Jana, z XIX rozdziału. Ja chcę zwrócić naszą uwagę, drodzy, na szczególną śmierć, bo ten, o którym mówimy, ten, komu dziękujemy, ten, którego śmierć przyjmujemy jako zastępstwo za naszą śmierć, którą powinniśmy ponieść, to nie był jakiś dobry człowiek, to nie był jakiś cudotwórca, to nie był jakiś potężny władca tego świata, a to był król, najwyższy król. I gdybyśmy czytali 18 i 19, te dwa rozdziały, tam widzimy Piłata, przed którym postawiono Chrystusa. I Piłat był człowiekiem, ja nie chcę go ani bronić, ani osądzać. Bo trudno, historycy mają bardzo różne zdanie na temat Piłata. Jedni mówią, że był okrutnym des despotą. Być może, bo świat, yy, są dowody na to, że mnóstwo ludzi, mnóstwo Żydów zginęło, byli krzyżowani, że, że w ten sposób no, znęcał się nad ludźmi. Ale gdy postawiono Chrystusa, mnie to uderzyło, drodzy, czytając właśnie te dwa rozdziały, uderzyło to, że Piłat miał bardzo odmienną postawę wobec Chrystusa. Wiecie, ja już wybiegam myślami do przodu, bo gdy, gdy pamiętamy ten obraz, gdy Chrystus umierał, gdy zatrzęsło się miejsce, ziemia, ciemność ogarnęła i w świątyni zasłona i wtedy jeden setników stanął przed Chrystusem i powiedział, Zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. Więc ja myślę, że zgadzamy się z tym, że każdy w momencie, gdy spotyka się z Chrystusem, bez względu na to, jakim był człowiekiem, jakim jest człowiekiem w momencie spotkania, spotkanie z Chrystusem wywiera taki wpływ, może, może dokonać takiej przemiany w sercu, w postawie, w życiu człowieka, że nie możemy już więcej mówić o Nim, że On jest nadal taki, jaki był. Trudno mi powiedzieć, ale słyszymy nieraz świadectwa o ludziach bardzo złych, o ludziach, którzy są mordercami, którzy no, są okrutni. I na skutek spotkania z Chrystusem ich życie się zmienia. Słyszymy świadectwa ludzi, którzy w więzieniach odsiadują, czekają na, na, na karę śmierci. I gdy przychodzą kapelani, gdy przychodzą misjonarze, gdy przychodzą ludzie z Ewangelią i mówią o Chrystusie, ich życie się zmienia, bo oczekujemy na wielkie poruszenie po filmie, czy dzięki temu filmowi, który jest wyświetlany, przynajmniej o jednym czytałem w prasie amerykańskiej w Teksasie, na skutek obejrzenia tego filmu pewien zły człowiek, któremu udało się uciec od wymiaru sprawiedliwości, ponieważ zamordował żonę i udał, że ona popełniła samobójstwo. I tak to sprytnie zrobił, że sędziowie uwierzyli. I on był na wolności. Wszyscy uwierzyli, że ona popełniła samobójstwo. I ten człowiek po kilkunastu latach, kiedy obejrzał film, kiedy zobaczył cierpienie Chrystusa, jego sumienie tak się poruszyło, że poszedł na policję i powiedział, to ja zamordowałem moją żonę. I zbadzano sprawę i udowodniono, że rzeczywiście przekonano się, że tak jest. Piłat. Nie myślmy o Nim, jaki był, ale zobaczmy, kiedy stoi przed Chrystusem, to wypowiada słowa zaskakujące. Nie widzę w Nim winy. Nie widzę w Nim winy. W osiemnastym rozdziale czytamy 33 werset. Wtedy znowu przyszedł Piła do zamku i zawoła Jezusa, mówiąc do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Skąd nagle myśl taka pojawiła się w Jego sercu, że jest królem? Nie ogłaszano go. Przecież, że król przyszedł. Wprawdzie jego wjazd do Jerozolimy, o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, yy, odpowiadał wjazdowi króla. Ale to tłum. Tłum wołał i ten tłum... W tej chwili widzimy ten sam tłum, który zupełnie inaczej reaguje. Piłat chciał się dowiedzieć. Ja myślę, że dalsza ta rozmowa Piłata z Chrystusem świadczy, że Piłat był na drodze poszukiwania prawdy. Kim jest naprawdę Jezus? Kim jest ten, o którym się tak dużo mówi? Kim jest ten niezwykły człowiek? Bo Chrystusowi towarzyszyły niesamowite zjawiska. Zanim był ukrzyżowany, zanim ciemność nastała. To poruszenie, to o czym ludzie mówili. My czytamy w 12 rozdziale tej Ewangelii, Grecy przyszli. Ludzie, którzy mądrości szukali. Chcemy zobaczyć Jezusa. Jezus udzielił bardzo dziwne odpowiedzi, bo mówił o ziarnku, który musi wpaść do ziemi. Siedemnasty rozdział, modlitwa Jezusa rozpoczyna się, nadeszła ta godzina, na którą przyszedłem. Jak gdyby w powietrzu coś wisiało i ten człowiek czuł, że coś jest, Był: ty jesteś tym królem żydowskim? 36. szósty werset. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Oto przychodzi król, królestwa, którego nikt nie zna. Ludzie nie wiedzą, co, co on reprezentuje. Przychodzi w imieniu królestwa. Gdy, gdybyśmy rozpoczęli Ewangelię czytać Marka, Mateusza szczególnie, to tam znajdziemy na samym początku takie oświadczenia ewangelistów, że Jezus rozpoczął ogłaszać, zwiastować, mówić o tym, że przybliża się... Jakie królestwo? Boże Królestwo, niebieskie Królestwo się przybliża i wszystko, co Jezus mówił i czynił, świadczyło o tym, że i On jest przedstawicielem innego Królestwa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jakiś alien jakiś z Masa przyleciał, z kosmosu nagle się pojawił człowiek, bo robi i czyni i mówi rzeczy, które nie pasują, których ludzie nie rozumieją. Nawet Nikodem, taki mądry człowiek, przyszedł i kiedyś z Jezusem rozmawiał, mówi: jak to jest możliwe, abym będąc stary, mógł się na nowo na... To jest niemożliwe, mówi Nikodem. A Jezus mówił o zupełnie innych zdarzeniach, o zupełnie innych sprawach mówił, których ludzki rozum, ten nasz, który my mamy, te szare komórki, którymi się posługujemy, nie są w stanie zrozumieć. Wtedy Jezus powiedział o wietrze, który wieje, tak jak chce. Nikt nie wie, skąd przychodzi, dokąd wieje, ale wiedzą wszyscy, że wiatr wieje. Więc to z tym Bożym Królestwem to nie jest tak, że to jest jakaś tajemnica, misterium i nikt tego nie rozumie, bo jeżeli nie rozumie nawet reguł działania tego Królestwa, prawa tego Królestwa, zasad tego Królestwa, nawet jeżeli ktoś nie rozumie, to widzi swoimi oczami efekty, skutki, działanie. Działanie tak jak działanie wiatru. Jezus to pięknie pokazał. Jezus mówi: Ja nie jestem. Moje królestwo nie jest tego świata. On cały czas mówił. Szósty rozdział, gdybyśmy czytali Ewangelia Marka, nie, przepraszam, Jana, ona tak stoi mi przed oczami, bo ten film on oddał nam całą tę treść tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym, że od ojca, że on świadczy, że on mówi o rzeczach, że on mówi prawdę. Jak ty mówisz prawdę? Sam mówisz, ale ojciec mówi i ja mówimy to samo. Gdzie jest ten ojciec? Wy jesteście synami jakiego ojca? W końcu im powiedział wprost. Diabła, ja bo Jego wolę wypełniacie, Jego słów słuchacie. Ja jestem, zanim Abraham był, ja jestem. Ten sam Jezus, zobaczmy, on mówi o tym i w uszach Żydów to brzmiało rzeczywiście jak bluźnierstwo. Mówi, ja jestem. Kiedy przyszedł, kiedy był w Ogrójcuś, kiedy przyszli po niego strażnicy, to nie byli Rzymianie, którzy przyszli, Żydzi, strażnicy ze świątyni przyszli. I nagle Jezus mówi, kogo, kogo szukacie? A Jezus mówi, ja jestem, ja jestem. W języku hebrajskim to zabrzmiało jak imię, to, które Bóg objawił Mojżeszowi. Wtedy, kiedy Mojżesz się pytał, a jakie jest Twoje imię, gdy pójdę do Faraona, to jak ja powiem? Jakiego Boga ja reprezentuję? I wtedy Bóg powiedział, jakie swoje imię? Ja jestem. Jestem, który jestem. Jedyny, który istnieje. I Jezus w języku hebrajskim to zabrzmiało właśnie ja jestem. I dlatego, wiecie, zobaczmy, co się stało z tymi strażnikami więziennymi. Padli. Upadli. Moc Boża się objawiła. Jezus mówi, moje królestwo nie jest tego świata. Hm, rzekł wtedy, 37 werset, rzekł wtedy Piłat, a więc jesteś królem. No, rozumując, że skoro mówi, że moje królestwo nie jest tego świata, więc jakieś ono jest. To jest jakieś królestwo, mówi, więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówi, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest słucha głosu mego i wówczas ten 37 werset mamy, to znane pytanie, które Piłat zadał, rzekł do niego Piłat, co jest prawdą? Co jest więc prawdą? Grecy, mężcy tego świata, szkoły, rabini, wszyscy jakieś prawdy głoszą. Mówią o różnych prawdach. Jedne są bardziej do przyjęcia, inne są nie do przyjęcia i są te prawdy bardzo odmienne i bardzo różne. I wreszcie ten... Człowiek, który przejechał kawał świata, bo wiecie, Piłat to nie był takim sobie gdzieś tam pod korcem maku się, się w korcu maku się wychował, tylko on, on był człowiekiem światym, wykształconym, on, on wiele rzeczy widział, wiele rzeczy słyszał i mówi: w końcu gdzie jest prawda? Co jest, powiedz, powiedz mi, co jest prawdą? Skoro mówi, że ty jesteś z innego królestwa, z innego świata, jesteś królem, to w końcu gdzie jest prawda? Ja myślę, że to jest bardzo poważne i szczere pytanie, które, które zadał, zadał Piłat. A to Rzekrzy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Ja nie mogę go oskarżyć. Widział, że Żydzi pałają nienawiścią, złością i mówią, według prawa powinien umrzeć, powinien zginąć. To jest dosyć taka polityczna sytuacja, bo Piotr mógł powiedzieć, no to weźcie go, ukaminujcie, Ale prawo rzymskie zabraniało wykonywania wyroków przez Ukamienowanie. Żydom nie wolno było ukamienować. Jeżeli prawo nawet żydowskie, prawo Boże, prawo Boże według Starego Testamentu kazało, kazało ukamienować człowieka, Żydzi nie mieli prawa tego zrobić. Dlatego przyprowadzali do Rzymian, aby Rzymianie zrobili. Przypomnijcie sobie taki moment, ta sama Ewangelia nam opisuje, kiedy przeprowadzono niewiastę na grzechu przełapaną, to co Żydzi powiedzieli, żeby Jezus zrobił? Żeby ukamienować, tak? Zobaczmy, jak, jak sprytnie chcieli podsunąć Chrystusowi sytuację, gdyby, żeby Chrystus nawet przeciwko prawu coś powiedział. Wiecie? Dlatego Żydzi nie mogli sami ukamienować, przyprowadzili Chrystusa do Piłata. Piłat mówi, ja nie znajduję w nim. Wiecie, ten człowiek, jak gdyby Piłat chciał powiedzieć, ten człowiek mówi o takich rzeczach i reprezentuje takie królestwo, że to we mnie wywołało pytanie, co jest prawdą? Co jest prawdą? Jezus jest, my wiemy o tym, jedynym królem, prawdziwym królem, jest królem Bożego Królestwa. Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. I widzimy tutaj człowieka, który szuka odpowiedzi na pytań, który szuka prawdy, który został skonfrontowany ze zjawiskiem, które wywołuje w nim potrzeby znalezienia odpowiedzi. Wiecie, ja się dziwię, dlaczego często tak ludzie, gdy mówimy o Chrystusie, czytają Biblię, czytają, słyszą, oglądają różne przekonywujące obrazy o Chrystusie i nadal przechodzą obojętnie. Przechodzą obojętnie wobec tego wszystkiego, co Chrystus mówił, co Chrystus uczynił, czego dokonał w końcu. Pilat był jednak, jaki był, taki był, ale przynajmniej mogę powiedzieć na swoją obronę ma to, że nie był obojętny na wyzwanie, Wywołane obecnością Chrystusa, tego co uczynił, tego co zrobił Chrystus. On nie ma tą ręką, a co mi tam obchodzi jakiś tam Chrystus? Zróbcie sobie z nim porządek, chcecie, to zabijcie, prawda? Zobaczmy, mówi, co jest prawdą? Szuka odpowiedzi na to pytanie. Bo musimy wiedzieć o tym. I mieć tutaj przed oczami całą historię, wszystko co Jezus czynił. To. to Chociaż nie było wtedy takich środków masowego przekazu, jakie my dzisiaj, bo cokolwiek się wydarzy, słuchamy gdzieś tam w Iraku, w Izraelu, się, my już wszyscy o tym wiemy. Ale przynajmniej w tym małym zakresie, w tym, tym rejonie geograficznym, jakim były miasteczka i wioski w ok... Judei, w Samarii, w Galilei, ludzie wiedzieli, Wieście, ludzie wędrowali, ludzie o tym mówili. Bartymeusz siedział, kto przychodzi? Jezus, ten, który otwiera wzrok, synu Dawida, on... zmiłuj się nade mną. Wiedział, że Jezus może to uczynić. Wiemy, co Jezus czynił. On miał władzę nad przyrodą. Kiedy rozkazywał burzy, burza się uciszała. Kiedy rozkazywał chlebowi, to się rozmnażał. Kiedy rozkazywał rybom, to ich przybywało. Kiedy kazał zarzucić sieci, tam, gdzie nie było ryb, to nagle wyciągali mnóstwo ryb. On jest królem. A jego królestwo nie jest tego świata. Bo on reprezentuje kogoś, kto wszystko stworzył. Kto może nawet sterować prawami przyrody odmiennie niż nam się wydaje. Bo mówimy, o, prawa przyrody są niezmienne, wiecie, że ludzie bardziej wierzą w Boga przyrodę niż w Boga stworzyciela tej, tej przyrody. Bo mówią, Bóg jest, że przyroda jest Bogiem, że przyroda nadała, że przyroda i tak dalej. Wiecie, w tą przyrodę tak wierzą, a przecież Bóg stworzył, Bóg może zmieniać prawa przyrody jak chce. On sprawia, że słońce się zatrzymywało, prawda, że deszcz padał tam, gdzie nie, gdzie, gdzie nie powinien padać, jak gdzie powinien padać, to nie padał. Jezus jest władcą, jest Panem tego wszystkiego całej przyrody On jest Panem życia i, i stanu naszego zdrowia, zobaczmy drodzy jak, jak wielu ludzi Jezus uzdrawiał, nie przychodził bo nie powiedział, a i tak człowieku ty umrzesz bo takie jest życie ludzkie, prawda? ale jednak przychodził i uzdrawiał otwierał wzrok, nie bał się podchodzić do trendowatych, którzy z daleka krzyczeli nieczysty, nieczysty, ale on szedł Jeśli ludzie uciekali, Jezus przychodził dotykał się to jest król. To jest Pan ponad tym wszystkim. Niewiasta ze swoim synem zna im miasteczka, wynoszą na marach jego, jej syna, prawda? Jezus przychodzi i mówi, nie płacz niewiasto. Nie płacz będzie żyć. Córka Jejra umarła, Jezus mówi, nie, ona śpi. Łazarz. Skoro umarł, no to pójdźmy i płaczmy razem. Pomierajmy nawet powiedzieli ludzie. Upomierajmy razem z łazarzem. I mówi, nie, nie, On, on śpi, ale a tak naprawdę to On umarł. I wychodzi z grobu Łazarz na słowo Jezusa i potem siedzą w Betanii Jezus razem i Łazarz, Marta i Maria, prawda, zobaczmy. Jezus ma władzę. On ma władzę nad światem demonów. Kochani, to jest zjawisko, które do, której, które do dzisiaj wywołuje wiele kontrowersji, wiele różnych pytań, różnych punktów widzenia, jak to jest tym światem demonów. On istnieje. On istnieje. My może nieraz dopiero, gdy widzimy jakieś takie już ekstremalne formy Demoniczne, opętania, zniewolenia, nałogami różnymi, jakimiś perwersjami moralnymi, czy niemoralnymi raczej. Ale ten świat demonów istnieje, nawet w takiej małej mierze, żeby nawet nie wiemy, jak często się y, y, y, koło nas to wszystko dzieje. Ale kiedy Jezus przychodził, kiedy Jezus się pojawiał, to nagle demony się ujawniały i wołały: Po co przyszedłeś? Po co przyszedłeś, żeby nas tutaj niepokoić? Nie wiem, dlaczego kazał tym, temu legionowi wejść w, w stado świń. nie wiem, ja nie odpowiem i wierzę, że, że ci, którzy y, szczerze wierzą w Boże Słowo, nie znajdą tak. Ja nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale on miał władzę, Jezus miał władzę nad tym wszystkim, drodzy. I przyszedł moment, że miał zgnieść głowę tego przeciwnika. Dlatego py, pyta, y, y, y, praszam, Piłat pytał się, Piłat pytał się, co jest prawdą? Powiedz mi, co jest prawdą? Ale przecież Piłat widział kogo? Człowieka. Takiego samego jak mnóstwo w tym czasie było w Jerozolimie. Podobnie ubrany, podobna fryzura, podobny wygląd, prawda? Przeciętny człowiek. Przeciętny człowiek. Dlatego wiecie ten XIX rozdział, zobaczmy w piątym wersie, czytamy. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej, kiedy tam już go ukoronowali, naśmiali się z niego, drwili sobie z niego, wyprowadzili Jezusa. Wyszedł w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I Piłat rzekł, pokazując na niego, oto człowiek, oto, oto co by widzieć człowiek. I ja myślę, że w tym momencie musimy uświadomić sobie wielką prawdę, że Jezus, który przyszedł na tę ziemię, On nie przyszedł, by odbierać zaszczyty przynależne królowi, by być traktowany, by być wożonym, noszony, by stawiano Mu trony. Nie, to przyszedł. Nawet jeżeli on wie o tym, że on jest innego królestwa, że on jest ponad wszystkim, że on może prawami ster przyrody sterować, on może rozkazywać życiu, aby powstawało, aby kończyło się, on ma prawo to robić. Ale nie przyszedł, by mu budowano świątynię, by mu budowano trony i kolumny, by go wystawiano ponad całą ziemię. Nie po to przyszedł. On powiedział, że przyszedł, aby służyć. Nie, aby jemu służono. I Filipian w drugim rozdziale Czytamy apostoła Pawła, który doświadczył osobiście mocy Chrystusa i wiedział, kim jest Chrystus i poznał prawdę, że ona jest w Chrystusie. I pisze tak, lecz wyparł się samego siebie, Chrystus wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Król, Pan Wszechświata przychodzi w postaci człowieka, w postaci sługi i Piotr mówi, oto człowiek Ktoś, jeden z nas jeden z nas bo Chrystus przyjął postać człowieka, aby wziąć na siebie niedole człowieka aby wziąć na siebie karę, którą każdy człowiek dźwiga na sobie aby wziąć to na siebie i dlatego w Chrystusie można było zobaczyć człowieka. Ale Piłat nadal wie, że to jest niezwykły człowiek. Bo dalej, gdy czytamy ten XIX rozdział, zobaczmy, czytamy kolejne wersety, 14. a był to dzień przygotowania Paschu, około szóstej godziny, i rzekł do Żydów, oto król wasz. I Piłat stawia Żydów w tej chwili w sytuacji, skoro mówi tak, jak gdyby ja rozpoznałem w Chrystusie kogoś niezwykłego. Kogoś, kto może mi odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą. Ja nie jestem obojętny na to, kim jest Chrystus, bo wiem o Nim, co zrobił, czego nauczał i dlatego oto Wasz Król. Mówi, oto Wasz Król. Ja pytałem się, czy Ty jesteś Królem? Jezus mi powiedział, moje Królestwo nie jest tego świata i teraz mówi, ten człowiek, którego my widzimy, nad którym wy macie władzę jak nad człowiekiem, bo wyście go związali, przyprowadziliście go do mnie. I teraz Piłat stawia go przed nimi i mówi, oto wasz król. Teraz wy musicie podjąć decyzję, jak potraktujecie tego, który stoi przed wami. To jest wasz król. 15 werset. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować odpowiedzieli arcykapłani nie mamy króla tylko cesarza nie mamy króla tylko cesarza jeśli teraz przypominają mi się słowa które Jezus powiedział Mateusz napisał w swojej Ewangelii w Kazaniu na Górze czytamy tam Jezus powiedział tak 6 rozdział 24 werset nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jest król i wy musicie dokonać wyboru, czy on stanie się waszym królem, a jeżeli go nie wybierzecie jako swojego króla, to musicie coś z nim zrobić. I oni powiedzieli, my nie mamy króla, Naszym Panem jest Cesarz. Pan tego świata, władca tego świata, który królestwem tego świata zarządza. Drodzy, oni nie wiedzieli jeszcze wtedy, ale my dzisiaj możemy spojrzeć z perspektywy dwóch tysięcy lat i wiemy, że Pan tego świata... W wymiarze tym ludzkim ten cesarz, który miał władzę, siebie kazał Bogiem nazywać, ołtarze budować, ofiary składać, uważał się za wielkiego, który podbił cały świat. Jak długo jeszcze on był? No jeden umarł, następny przyszedł, umarł, następny i ten następny, a potem przyszli wandalowie, przyszli poganie. Innym, chociaż nie nazywam tego innym, tylko też jest poganinem, ale przyszli, przyszli barbarzyńcy i z innych narodów przyszli, co zrobili z tym wielkim cesarzem, z tym wielkim panem, co zrobili? Skończyło się jego panowanie. Skończyło, nie ma więcej cesarstwa rzymskiego, nie ma cesarzy, nie ma tronów, nie ma władzy. I gdzie są ci, którzy mówili, my nie mamy króla, my mamy cesarza? W kogo teraz mają wierzyć? na kim mają opierać swoje oczekiwania, nadzieje, komu mają podporządkować się, kogo mają słuchać, czyje prawa mają wykonywać, odrzucili tego, który jest królem, a wybrali tego, który królem nie jest, tylko udaje, że jest królem. Oto sytuacja, w jakiej znajduje się każdy człowiek. Od momentu, kiedy przyszedł Chrystus, ja widzę, że Piłat zrozumiał to, że musi człowiek dokonać wyboru, uznać Chrystusa jako króla, a jeżeli go odrzuci, to nie ma innego króla. Ludzie mogą nazywać władcami, prezydentami, jakimiś demokratami, nie wiem, mogą nazywać swoich przywódców, swoich władców różnie, ale ci wszyscy przemijają, i odchodzą. Przypominam się teraz taka sekwencja yy, z filmu Jezus, bo ten film, ten, ten, nie, oglądałem, był wyświetlany. I kończy się ten film, potem jest takie wezwanie i mówi się, władcy tego świata powstają i odchodzą. A Jezus pozostaje. Jezus pozostaje. Oto nasz Król. Ja wiem, że łatwiej by było nam uwierzyć i, i przyjąć i pójść. Być może tłumy poszłyby dzisiaj za Chrystusem, Królem, gdyby On był nadal taki, jaki był wtedy, kiedy chodził po ziemi. Kiedy uzdrawiał chorych, kiedy rozmnażał chleb, kiedy uciszał burze, kiedy sprawiał cuda w przyrodzie. I gdyby dzisiaj Jezus nadal taki pozostał jako człowiek chodzący, ten, którego mówi, oto człowiek, ten, który chodzi. Wiecie, że dzisiaj dużo ludzi by poszło za Chrystusem, aby jeść, aby korzystać z błogosławieństw, aby być pod Jego ochroną, aby ukryć się pod Jego mocą aby korzystać z tego, co On przyniósł. Dużo ludzi by poszło. I Jezus o tym wyraźnie mówi, że wy idziecie za Mną tylko dlatego, że cuda oglądacie, że chcecie jeść chleb, który ja rozmnażam. Ale wiemy, że Jezus tak często mówi, że to nie było celem, w którym On przyszedł. Ale właśnie On po to przyszedł, aby wydarzyło się to, o czym teraz mówimy. Aby jako król królów, jako Pan Panów, w postaci człowieka dać się bo Jezus mówi, gdyby moje królestwo było z tego świata, to byłyby tu zastępy wojsk, które by mnie broniły. Mówi, moje królestwo nie jest z tego świata, ale też zastępy wojsk niebieskich są gotowe, aby mnie bronić. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem jako król, aby być sługą, aby stać się niewolnikiem, aby wziąć na siebie grzechy całego świata. I wobec takiego Chrystusa człowiek nie może przejść obojętnie, musi dokonać wyboru musi dokonać wyboru, drodzy. I dlatego Ewangelia zawsze będzie mówić o Chrystusie, który przyszedł, aby cierpieć i umrzeć za grzechy człowieka. To jest Ewangelia. Dzisiaj kościoły, dzisiaj organizacje z Ewangelii robią siłę społeczną, socjalną, polityczną, cokolwiek, dobroczynną i wiele rzeczy, wiele elementów się znajduje w Ewangelii. Ale to jest niczym, jeżeli jeżeli Ewangelię, pozbawimy Ewangelię tego właśnie kulminacyjnego punktu, na który Chrystus przyszedł, aby umrzeć za grzechy. Niedawno czytałem taką wypowiedź, że tak naprawdę to Chrystus nie umarł za grzechy całego świata, ale wiarę w Chrystusa, który umarł za Nim, przeżywamy na płaszczyźnie osobistej bo owszem, on umarł za grzechy wszystkich ludzi, no żebyście nie pomyśleć, że ja tu coś powiedziałem niezgodnego, z, nie, umarł za grzechy wszystkich ludzi, ale tak naprawdę, tak naprawdę ta wiara w przebaczenie grzechów skuteczna jest, ta wiara skuteczna jest w osobistym kontakcie. Nie ma masowego stawania się chrześcijanami dziećmi bożymi. Nie ma czegoś takiego, jak mówimy, tysiąc lat temu Polska przyjęła chrzest i stała się krajem chrześcijańskim. I wszyscy ludzie od razu są wierzącymi, są chrześcijanami. To się nie dzieje tak. Każdy człowiek indywidualnie, każdy człowiek pojedynczo przychodzi i wie o tym, bo Słowo Boże mówi, że Chrystus umarł za mnie i przyjmuje tę ofiarę. Ofiarę Króla. Drodzy, to nie jest przeciętna ofiara. To nie jest coś... Ja, ja, ja pamiętam kiedyś, nawet nie, nie ujmując dokonaniem ludzi, pamiętam, mówiono mi, że... Ojciec Kolbe też oddał swoje życie za kogoś w Oświęcimiu. Ja nie ujmuję tego heroizmu, tego dokonania, ale jak można porównać? To, co zrobił człowiek, który jest grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia, nawet jeżeli gotowy był oddać życie za drugiego człowieka, do Chrystusa, który jest ponad wszystkim, który jest władcą Wszechświata, który jest królem królów, który jest panem panów, i przyszedł, uniżył, jak mówi apostoł Paweł w Lesie do Filipian, uniżył sam siebie i stał się człowiekiem, stał się sługą, sam się niewolnikiem, aby wziąć na siebie nasze grzechy, nasze nieprawości. I poszedł dobrowolnie. Poszedł dobrowolnie, aby dać się przybić do krzyża. I to ten Chrystus, w którym Piłat zobaczył króla. A wiecie, co znaczy mieć króla? Mieć króla to znaczy całkowicie mu się oddać, podporządkować, zaufać, zdać się całkowicie na króla. Ja myślę, że możemy dzisiaj powiedzieć, jak wspaniale jest mieć takiego króla, o którym wiemy, że on ma nieograniczoną moc. On ma nieograniczoną wiedzę. On ma nieskończone możliwości. To jest ten sam Chrystus. Dlatego, aby korzystać z tego obfitości, on powiedział, że jako dobry pasterz kładzie życie swoje za owce, aby owce miały życie w obfitości. Aby korzystały z tego wszystkiego. Aby wejść do tej owczarni. Aby wejść do tej owczarni, gdzie są pastwiska zielone, gdzie obfitość błogosławień z Bożych jest. Aby wejść do tego Bożego stada. Trzeba przejść przez jedyne drzwi. Trzeba wejść jedyną drogą, którą jest Chrystus. Nie ma innej drogi, nie ma przeskakiwania przez mur, tylko trzeba przejść przez Chrystusa. Spotkać się z Nim osobiście i przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I zaufać Mu jako jedynemu, który ma władzę, aby przeprowadzić nas przez całe życie. Dlatego dzisiejsza nasza tutaj obecność jest świadectwem, że wybraliśmy Chrystusa. Drodzy, tutaj przyszliśmy właśnie dlatego, że, że chcemy pokazać, chcemy powiedzieć, chcemy wyrazić. Wybraliśmy Chrystusa. Nie przyszliśmy obojętnie. I cieszymy się z tego, że On dokonał tego, co przyszedł uczynić na Golgocie. On dokonał tego. Kiedy był na krzyżu, powiedział, wykonało się. My wiemy, co znaczą te wszystkie słowa, które Jezus powiedział. Nie będziemy dzisiaj ich pojedyncze analizować, ale, ale wiemy te, te słowa, które Jezus powiedział, jakie wielkie znaczenie mają. Wykonało się. Wykonało się wszystko. Nic już dodać nie można. Nic poprawić, nic zmienić, nic powtarzać nie trzeba. Wszystko jest wykonane. Tylko przyjąć wiarą. Takie proste. Dlatego dla wielu ludzi jest takie trudne do zrozumienia.